Dobry wieczór Państwu lub dzień dobry, w zależności od tego, o której godzinie nas ktoś słucha. Antywirus po tej stronie. I Zezowaty Zoro Gospodarz. Programu po drugiej. Dzisiaj mamy 1 marca 2022 roku. Poprzednie nietypowe spotkanie odbyło się o bardzo nietypowej porze i w nietypowej dacie. Podejrzewaliśmy głównie Zoro, że coś... W tym momencie musi się zdarzyć. Ja oczywiście yy, zasugerowałem tematy numerologiczne i oczywiście coś się rzeczywiście zdarzyło. Co prawda 48 godzin później niecałe. Niemniej jednak przełom był tak radykalny, że odchyłka godzinowa nie powinna stanowić właściwie żadnej przeszkody w ocenie tej sytuacji. No tak. No, Przestawiły nam się, że tak powiem, te stronice podręcznika historii. Ktoś je przełożył i mamy zupełnie nową sytuację, nowy etap, nowy rozdział, który niestety dopiero, że tak powiem, dąży do swojej kulminacji, potem będą następne rozdziały, to już nie budzi wątpliwości, po dynamice wydarzeń tego się nie da cofnąć, jak już raz się zaczęło rozkręcać, więc nasza relacja jest rozwojowa, jak ktoś to zbiera, no to może potraktować to jako początek, bo był, było zagajenie, był wstęp i tam jakieś opisy przyrody i tak dalej. Teraz mamy dopiero początek być może pierwszego rozdziału, więc wiele nas czeka jeszcze różnorakich przygód i perypetii. No i prosimy o uwagę, rozwagę i cierpliwość, bo, no, bo będziecie się z nami męczyć dłużej. Powiedziałbym jeszcze w ten sposób, że co więcej wszyscy mamy pewną trudność w ocenie tej sytuacji, chociaż nie jest to ta sam, ten, ten sam rodzaj trudności, ale zawsze część tych wydarzeń pozostaje niespodzianką. My możemy typować pewne rzeczy, które są bardziej lub mniej prawdopodobne i rzeczywiście to się w pewnym zakresie nawet sprawdza. Natomiast szereg działań jednak pozostaje w zaściszu gabinetów planistycznych i one mają strukturę wariantową, w związku z tym, że tych graczy jest sporo, każdy z nich podejmuje tą akcję głównie we własnym interesie, a częściowo tylko w celu współpracy. Można to zaobserwować jak zwykle w temacie izraelskim, bo jeszcze 25 lutego mieliśmy na tym poziomie tej, tej daty mieliśmy dwugłos. Mianowicie inaczej mówił wicepremier Lapid, czyli minister spraw zagranicznych, inaczej premier, czyli Bennett i w najbliższych dniach po tym właśnie nastąpiło pewne wyklarowanie tego stanowiska. Mianowicie rząd izraelski dał do, do zrozumienia, że w tych swoich chłodnych i pozornie sprzecznych reakcjach na rosyjską inwazję przekazał, że wolałby uniknąć tego konfliktu ponieważ w obu tych społecznościach i społeczeństwach jest spora diaspora żydowska i po rosyjskiej stronie, i po ukraińskiej. Jeżeli chodzi o tą ukraińską, to tam była rozbieżność najpierw między osobami, które posiadają paszport. Było to 10-12 tysięcy. Później rozszerzono te liczby do osób, które spełniają kryteria obywatelstwa izraelskiego, i tutaj y, każdego dnia było ich więcej, 50-70 tysięcy, 100. Ostatecznie y, liczba podawana w, w prasie izraelskiej wynosi 200 tysięcy. No, jest to spora grupa ludzi, y, o którą państwo izraelskie zamierza się zatroszczyć. Y, co do kierunków tutaj repatriacji, to jest w ogóle osobny temat, bo y, pojawiło się tutaj szereg pomysłów. Nie, nie wszyscy chcą wracać do Izraela, niektórzy wolą inne lokacje i, i tutaj przeniesienie tej ambasady do Rwowa, zresztą wszystkie te państwa zachodnie znaczące zrobiły to jakby na komendę praktycznie jednego dnia i to bezpośrednio przed dokonaniem inwazji ja się tutaj muszę przyznać, że typowałem, że do tego nie dojdzie. E, taką samokrytykę składam, ale ona nie jest odosobniona, dlatego, że w artykułach, które e, prezentuje Times of Israel, e, zakomunikowano, że nawet naczelny rabin Kijowa również e, był tego samego zdania, co ja. Także e, coś było na rzeczy, że w pewnym momencie nagle nastąpiła zmiana. No, Nie trudno tę zmianę umiejscowić na Kremlu i to była decyzja piorunująca osobista Władimira Władimirowicza i inaczej zwanego Adolfem, bo taką rolę przybrał świadomie i będzie ją teraz w mediach zachodnich pełnił do zakończenia tego całego cyrku czyli Adolf Władimirowicz Putin, postanowił, że przyspieszy te działania i przetnie węzeł gordyjski. Nastąpiło to na początku ostatniego tygodnia, między poniedziałkiem a wtorkiem, czyli tak gdzieś w okolicach 22 lutego. Stąd nasza rozmowa. Chyba tego dnia w nieświadomości już podjętej decyzji przeprowadzona była prorocza. Ja bym właśnie tę datę ustalił na tym dniu, bo ewidentnie po nim się posypały po tej dacie piorunujące wydarzenia. Ale to twoja samokrytyka, że nie przewidujesz przyszłości dostatecznie dokładnie, Powiem Ci, że nie jesteś odosobniony, bo jestem w tym samym zespole. Mało tego, ja się nie mam czego wstydzić, bo z opuszczonymi gaciami na Ukrainie został przyłapany kto? Szef Bundesnachrichtendienst, czyli wywiadu niemieckiego, którego musieli Jankesi ewakuować specjalne komando do tego celu oddelegowany po prostu go stamtąd wzięło śmigłowcem z już z no, sytuacji, że tak powiem mocnego jednoznacznego zagrożenia osobistego w, podczas, w warunkach wojny więc szef wywiadu Niemiec, które podobno pełnią najważniejszą rolę w europejskim NATO, co zresztą finansowo odczuwamy osobiście, więc no, no chyba nie mamy się czego wstydzić. Tutaj te meldunki o tym, że Putin coś szykuje, tam od tygodni nas znieczuliły, bo przecież to ewidentna bzdura, no wiadomo, że szykuje, ale czy koniecznie teraz i już jutro, pojutrze, a miało to ten skutek, że Putin przyspieszył działania, bo zdenerwowało go to, że ktoś jego plany operacyjne ma i mniej więcej rozumie, co się będzie działo. No i postanowił, skoro tak, no to już nie będę dalej czekał, aż oni wszystko to udostępnią publicznie na, we wszystkich wiadomościach i po prostu to przeprowadzę. Oczywiście z pewnymi zmianami, bo te plany są przygotowywane zawsze wariantowo, więc to nie jest dokładnie tak zrobione według scenariusza, który znali Amerykanie. Ale co do zasady, to ewidentnie ich kampania informacyjna, że Putin szykuje inwazję na Ukrainę, przyspieszyła jego działania po prostu. I zresztą był to zamiar Jankesów. Oni to świadomie zrobili. To jest jedna z takich typowych działań, jakby ugodzenie kogoś widelcem w tyłek przy biesiadzie. No Na pewno podskoczy. No. I, I nasza przewaga polega na tym, że my wiemy kiedy podskoczy. I my już jesteśmy na to przygotowani. Jak on podskoczy, to mu podstawimy to, to, to to i to. No i serdecznie nie będzie miał wybory i będzie musiał zrobić to, to i to. Na tym polega planowanie wyprzedzające. Ten, który wykona pierwszy ruch, który jest inicjatorem, zawsze ma przewagę. Można się nad tym rozwodzić oczywiście godzinami. Hasłowo podałem, o co tak naprawdę chodzi w tej sytuacji. Putin niekoniecznie był w 100% gotowy do swoich działań, ale przy działania amerykańskie jego reakcje przyspieszyły świadomie. No i w pewnym zakresie to z, zminimalizowało szok wywołany tymi działaniami, bo na te działania Amerykanie już byli sojusznikami w pewnym zakresie przygotowani. Tak, my żeśmy poprzednią audycję przed, przed tą nietypową, o, związaną z datą, nazwali komu pęknie sprężyna, ponieważ już wtedy dyskutowaliśmy e, na ten temat, nie wiedząc, który z ośrodków e, ma bardziej nakręconą sprężynę, czy to Azja, czy Bliski Wschód, czy też Europa. No i okazało się, że tutaj sprężyna pękła pierwsza Putinowi. Tak, i to rodzi, to, to rodzi całą sekwencję wniosków, które już są praktycznie e, pewne, oczywiście w tych... E, w kategoriach planistycznych, no, co, co, jest na tym świecie pewne? Tylko śmierć i podatki, a ta reszta, cała reszta podlega dyskusji. Ale tak obrazowo i dyskusyjnie, no to jest pewne, że z racjonalnego oglądu sekwencja jest taka, że skoro pierwszy pęka Adolf Putin, to następny będzie Bliski Wschód, a dopiero na końcu będą kunktatorscy Chińczycy z Tajwanem. I to się chyba tak rozegra, tutaj jest największy ciężar gestość tak zwanego dystrybuanta prawdopodobieństwa w różnych tam przebiegach wariantowych a już można nawet po tygodniu tych zabaw podać skalę tego prawdopodobieństwa, to ma reperkusje finansowe dla nas istotne dlatego się temu przyglądam skala, że tak powiem, rząd prawdopodobieństwa z, z wiarygodnością co najmniej jeden sigma wynosi 75%, więc to jest bardzo duży poziom wiarygodności dla statystyków. Już po tygodniu to można to ocenić, po tych różnych tam roszadach dyplomatycznych, różnych tam kontredansach, na tych wszystkich konwektyklach, które się odbyły. Ja to przez ten tydzień z bólem głowy z bliska oglądałem i z dużym niesmakiem, bo obserwuję tragedię ludzką niechętnie, no ale tak zwane tworzywo ludzkie, które jest tutaj przedmiotem no stanowi właśnie tworzywo tak jest traktowane przez tych planistów jako tak jak obiekt rzeźby, jako taka glina, które, z której się lepi wydarzenia. I oni na to patrzą całkowicie zimno, ja analizuję te też te wydarzenia z tego poziomu zimnego, nie biorąc pod uwagę osobistych tragedii, które w tym uczestniczą, bo trzeba to niestety wyłączyć, żeby mieć pełny obraz, jak ci ludzie planują i co robią. Więc z prawdopodobieństwem około 75% można dziś powiedzieć, że taka będzie sekwencja wydarzeń, co wystrzeli Ukraina, Bliski Wschód, a następnie dopiero Tajwan. Właśnie wracając do tego wątku, komu pęknie sprężyna, upierałem się jeszcze tydzień temu, że Ukraina wytrzyma, że to będzie taka połajanka pozycyjna. Natomiast niezmiennie i myślę, że poprawnie wnioskowaliśmy, że przed większą e, zawieruchą Putin będzie musiał mieć poukładane przygraniczne strefy. E... No to jest dla niego priorytet przecież strategiczny, którego nic nie zniwelowało. Przecież oni świadomie nawiązują do strategii carskiej sprzed 200 lat odświeżając ją i modernizując, ale jej podstawowe założenia pozostają niezmienne z powodów wyznaczników geopolityki, o których nas naucza znany wszystkim pan doktor wydelegowany z Waszyngtonu. I jeszcze wracając do dalszych wniosków z tego, z tego twierdzenia, ja tak sobie właśnie myślałem, że jeżeli jednak coś tam gruchnie na tej Ukrainie, to oznacza, że kolejne kroki są już blisko. Czyli, że te następne działania przewidziane w tym dużym planie będą w tak niedługim okresie, z punktu widzenia oczywiście organizacji międzynarodowej, bo robienie tego typu porządków na mapie, no to nie jest tydzień czy dwa. To, to zdecydowanie potrzeba więcej. Czy to w postaci operacji militarnej, czy aneksji, czy jakichkolwiek działań dyplomatycznych, których aktualnie nie ma. To są tylko takie nieśmiałe podchody do rozmów na granicy białoruskiej między Ukrainą i Rosją. Więc jeżeli do tego doszło tak głubu dół po prostu... To oznacza, że następne kroki no, są bardzo niepokojąco blisko. No, zostały przyspieszone i y, y, jest to świadomy wybór, bo y, nasz już y, chyba patentowany wróg Adolf Władimirowicz bo takie wąsiki mu już przyklejono i to z całą pewnością pójdzie tym torem, ja to obserwuję z dużym niesmakiem, ten natłok nachalnej propagandy, no ale tak to się dzieje, zero analizy, że tak powiem, źródłowej, no i wszystko idzie w, w, w torami tych kalek y, y, pojęć historycznych. No Adolf nas napadł, no to właśnie to jest kopia tego Adolfa. On będzie robił to samo. Musimy go potępić, jednym, jak jeden mąż stanąć przeciwko niemu. Ale broń Bożego nie tłumaczy, tylko mówię o mechanizmach, które tutaj y, y, y, łatwo zaobserwować w działaniu. Będzie oczywiście w tej całej propagandzie, nasilenie yy, i następny etap yy, tej wojny informacyjnej pod postacią cenzury. I to nawet prewencyjne, które przewidujemy, więc być może nas, nasz głos, nawet jakiś taki yy, polemiczny, czy yy, yy, śledczy, można powiedzieć badawczy, zostanie prewencyjnie zagłuszony, no to od razu yy, zawiadamiamy, że to przecież nie jest powodu jakiejś uchybień w akcie wiary no bo jesteśmy prawidłowego wyznania nasze sympatie są po właściwej stronie ale, no ale nie wolno tego poddawać wątpliwość, także tak, no są pewne imponderabilia których nie wolno nawet dyskutować, no po prostu wszyscy wiedzą, że jest jeden wróg i on się nazywa tak i tak i proszę Pana, jak Pan tylko podasz tą wątpliwość, to Pana wyłączymy totalnie. A jeszcze ciesz się Pan, że nie nałożyliśmy grzywny. No nasi południowi sąsiedzi, to nie jest wiadomość z kosmosu, tylko relacja z dnia dzisiejszego, już mają w kodeksie karnym yy, przestępstwo. Nie, to, to nie jest mowa nienawiści, broń Boże, to jest sianie dezinformacji wojennej, no jak ktoś coś nieprawidłowego powie, to można go wsadzić do więzienia na 10 lat, a nawet na dożywocie, jakby ciężko zgrzeszył. No, <głos> w sensie, trzeba z całą pewnością no, uważać. Tak, tutaj nie wolno nic powiedzieć nie, nieładnego, bo już uruchomili nasi południowi sąsiedzi specjalne komanda, które nie tylko podsłuchują, że tak powiem, w autobusie, ale także, no, zwłaszcza w internecie i tropią tych Grzeszników, yy, yy, yy, myślowych, myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem, ale najbardziej myślą z grzeszą, to wtedy go taki dopadnie, o, tuś pan napisał na Twitterze, myśl o zbrodnia, pik, pięć lat ciężkich prac w kołym niełomach. I to nie jest zabawne, bo mówimy yy, póki co o, o, o, o rozmowie, zaczynają nam kasować nawet możliwości spokojnej czy jakiejkolwiek racjonalnej rozmowy na ten temat. Więc ja kierując się tymi przesłankami już wiem, że eskalacja jest nieunikniona po obu stronach, kiedy jest takie postępujące zacietrzewienie i już działa Cenzura, karząca ludzi realnymi karami, zakratami. Ja nie, nie życzę nikomu, żeby tam się znalazł, ale możesz sobie wyobrazić, jak to jest dolegliwe, jak to niszczy twój życiorys osobisty. Taka kara, jakbyś kogoś zamordował, zgwałcił, obrabował. No, kilka słów. To, to jest po prostu, dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja, ja, ja dostaję gęsiej skórki, jak o tym myślę, ale to jest realne i to nadchodzi. Także to są ostatnie momenty, kiedy możemy o tym porozmawiać i usłyszeć, a potem będzie wielka cisza w eterze, no bo będzie to postępowało w przyspieszonym krokiem w kierunku yy, no, zaplanowanej eskalacji militaryzmu. I to mnie bardzo boli, przestrasza, ja to od dawna widzę na horyzoncie i teraz to się realizuje, jestem z tego powodu bardzo nieszczęśliwy, ale to, że jestem sfrustrowany, to nie jest powód, żeby przestać myśleć i funkcjonować. Ale być może wtedy wróci y, sztuka pisania listów tradycyjnych, bo tam się sztuczna inteligencja na razie nie dobiera, to jest w związku z tym, że w ogóle pisanie jest mało popularne, no to jest szansa, że przez pewien czas jeszcze się utrzyma jako archaiczny sposób wymiany informacji między ludźmi. No miejmy taką nadzieję tutaj, sporo, sporo tej nadziei pokładam, zwłaszcza w tym starszym pokoleniu, średnim i starszym, doświadczonym, które wie mniej więcej, jak wyglądała komuna, zwłaszcza upadająca, jak to funkcjonowało, bo te wszystkie mechanizmy teraz doznają przyspieszonej reaktywacji w nowych okolicznościach internetowych, w nowych okolicznościach komputerowych, sztucznej inteligencji. I powiem Ci, że mnie to przeraża. Jak szybko ta eskalacja postępuje, jak szybko to się odradza i yy, y, y, y, y, y, barbaria, która opanowuje przy pomocy tych mechanizmów komunikacyjnych świat, nasze bezpośrednie otoczenie przykład z dnia dzisiejszego odwołuje się koncerty <grafy> sztuki niepoprawnej politycznie, zgadnij kogo no nie wiem akurat, bo nie byłem w temacie no podam ci taki tytuł drugi człon tytułu łabędzie jezioro Brawo jezioro, ja... Łabędzie Czajkowskiego tak to, ale nie wypowiadaj tego nazwiska. Oh, przepraszam, bo to jest niepotrzebny polityk To może być polskie nazwisko, przepraszam, Rosyjski, to Rosyjski szowinista to jest taki, prostu zachrapior kulturowy, który chce podbić samostyjną Ukrainę. I tu nie, do, nie nie uruchomimy tego. Odwołujemy koncerty. Rosjanie zbombardowali wczoraj, czy przez wczoraj? Wczoraj no, chyba największy samolot transportowy świata. Siedzący jak nieporadna kaczka na lotnisku tam wojskowym. Jedyny egzemplarz. Przodująca upadającej techniki wojskowej upadającego Sojuza. Na Ukrainie zakłady Antonała zbudowały samolot sześcio silnikowy pod tytułem MRIA 225, inaczej znana pod kryptonimem Antonow 225, czyli największy samolot transportowy świata. Do dziś dnia, po kilku dekadach, dzierży ten prym. Technicznie piękna maszyna. Zniszczyli ją. <gryw> Zbombardowali. No bo zawadzał. Nie, to była świadoma akcja. Bo to jest wizytówka nacjonalistów ukraińskich zakładów Antonowa na Ukrainie, bo tam były największe zakłady w Sowieckim Sojuzie, e, konstruująca przy no, pomocy kadry inżynierskiej rodowitej właśnie z Ukrainy. Te, to przedsięwzięcie pod tytułem Prom Kosmiczny Buran. To była odpowiedź na Gwiezdne Wojny Regana. I ona była na ostatnim etapie realizacji. Rosjanie, czyli ten cały upadający Związek Radziecki, miał to już gotowe technicznie i te promy kosmiczne latały i wynosiły na orbitę różne tam satelity komercyjne i, i, i wojskowe. I, I to do dzisiaj działa dowód na to. To jest ta stacja kosmiczna, która jest zaopatrywana przez rakiety nośne najpotężniejsze na świecie produkcji rosyjskiej. Ten element lotów kosmicznych, który teraz realizuje po stronie amerykańskiej komercyjnie pan Elon Musk, to jest właśnie program te, te, tego lotniskowca, tego wahadłowca, bo to był wahadłowiec, MRIA, który wynosił tam na wysoką orbitę do stratosfery ładunki po kilkadziesiąt, nawet sto ton. Nawet 200 ton, jak było gorąco. 220, tam ma maksymalną ładowność. No, nominalnie, ale oczywiście do stratosfery tyle nie wyniesie. No, nie, nie, to tak. Zlecieć tak. się z małym zapasem paliwa. Ale, ale sama idea, myśli wykonawstwo, że to działa, niepowtarzalne. No i to zniszczyli, żeby ten ślad zginął. No i z punktu widzenia estetycznego mnie to boli, no bo no, to jest... Inżynierowie cierpią. Naprawdę jest, cierpią, jak takie maszyny się niszczy. To jest dowód barbarii, że szybko staczamy się do piwnicy. A dalej to już tylko jest nawalanka, wiesz, na kamienie, na, na rakiety, na proce. No i w końcu na maczugi, no bo co innego nam pozostanie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. O. To, to, tu mi się, miałem parę dygresji, ale kwestia jak następuje dewastacja to jest coś w kulturze w ogóle ludzkości bardzo bolesne, z tego względu, że ilekoś to już różne cywilizacje były niszczone, ale w sposób taki do gołej ziemi. Także nie zostawało z tego nic i uważam, że to jest zawsze wielka strata. To jest upadek człowieczeństwa i upadek w ogóle dialogu, upadek słowa między ludźmi. Także to są sprawy sprawy ciężkie i przykre. I to jest nierokujące rzeczywiście dobrze tutaj w tych następnych odsłonach, no bo to kryterium jest... kryterium Czajkowskiego jest bezbłędne, bo on nie miał żadnego wymiaru etnicznego, nie był faszystą, nie był nikomu wrogi. To była czysta sztuka. I... No, muzyka jest z zamiaru w ogóle ponadnarodowa. No, tak, muzyka on... traca do natury ludzkiej. Ale, ale on generalnie jest uznawany za takiego sztandarowego artystę multikulti, uniwersalnego, podobnie jak Chopin. Jeżeli jego cenzurują no to po prostu nie ma innej ścieżki niż szybka barbaryzacja wszystkiego. Rozumiesz, co ja mówię? To, ten wniosek po prostu nie da się odeprzeć. Oczywiście młodzi wykształceni z wielkich miast takich niuansów nie wychwytują. Podobnie jak nagła zmiana Leksyki polskiej, już nie mówi się na Ukrainie, która jest poprawna, jedynie poprawna w sensie kopalińskiego. No niektórzy nawet nie wiedzą, kto był kopaliński, to sprawdź na Google. Może jeszcze go nie wykasowali. Yy, obecnie mówi się oficjalnie od tygodnia w Ukrainie. To jest taki. Nie, nie, to się nie spotkałeś, to jest wszędzie, już nigdzie, nie, nie, w żadnym serwisie informacyjnym, w żadnej gazecie nie spotkasz sformułowania na Ukrainie, bo to jest niepoprawne politycznie. Dlaczego? Bo stosujemy ordynarną kalkę językową z języka oficjalnego ukrai ukraińskiego. W Ukrainie, w Ukrainie się teraz mówi, w Ukrainie. Ja nie mam nic przeciwko rutynizacji. Nie mam nic przeciwko mniejszościom narodowym. Nie mam wszystko. Nie mam przeciwko dialogu kultur, ale do jasnej anielki. Nie kaleczmy własnego, rodzimego języka dla potrzeb politycznych. Bo mnie to razi. Bo ja te języki znam i rozumiem. I komunikuję się w nich. I czytam. I mnie to osobiście obraża. No ale Cóż, wymogi wojny mają swoje prawa. Tak, tu zaznaczyć należy, że propaganda jest rozmaita, jest propaganda rosyjska, ale bywają też inne. I tutaj można nazwy różnych państw wstawić. Każde emituje te informacje we własnym interesie. Dlatego w tematach, które mają umocowanie militarne, Zawsze prawda umiera jako pierwsza i dlatego też należy ze szczególną ostrożnością weryfikować źródła, potwierdzać je najlepiej krzyżowo z różnych innych źródeł, dlatego że w ciągu dnia może się bardzo wiele zjawić informacji, która ma kompletnie inną interpretację i wynika z zupełnie innych Pobudek tego, który tą informację umieszcza czy emituje. Także jest to widoczne szczególnie teraz w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, kiedy wiadomości frontowe są tak gęsto zamieszczane. Ja teraz zacząłem unikać w ogóle komentowania bezpośrednich wydarzeń z tego względu, że nie mam żadnej pewności, czy to co widzę jest elementem bieżących dzisiejszych wydarzeń czy jakiejś na przykład katastrofy z 2018 roku. Od razu wspomnę aktorów kryzysowych i cały szereg scenograficznych zabiegów, które mogą różne strony konfliktu stosować i tutaj rzeczywiście je stosują, co już internauci udowodnili w wielu punktach. Dlatego dużo prościej jest analizować politykę na podstawie wypowiedzi i dokumentów różnych, różnych osób, które są autoryzowane dyplomatycznie niż relacji mediów popularnych, które po prostu ładują taką katarynkę, która jest agencyjnie wrzucana jak do sieczkarni i to wszystko idzie tak na młyn. Woda na młyn po prostu. Czy wiesz co spowodowało nagłą zmianę neutralnej do tej pory postawy Izraela, takiej lekko przyjaznej dla działań Putina? Domyślam się, bo dwa artykuły są dzisiejsze, które uchylają rąbka tajemnicy. Ja Ci zdradzę, to nastąpiło przed weekendem. To była z, z inicjatywa ze strony prezydenta Ukrainy Żeleńskiego, który zadzwonił do premiera Izraela Beneta z prośbą o pośrednictwo. Tak, mediacje zorganizowanie takiego szczytu politycznego, rozjemczego między Ukrainą a Rosją w kierunku neutralności Ukrainy. I wówczas Izrael postawiony został, że tak powiem w trudnej sytuacji, bo takiej trochę niewdzięcznej, prawda? bo znasz te kulisy w związku z diasporą, która tam przebywa. Żeleński świadomie to wykorzystał, bo ma sam osobiste w tym korzenie, głęboko, że tak powiem zapuszczone i zrobił to całkowicie z premedytacją, rozegrał kartę izraelską, która jest bardzo mocna na Ukrainie, wbrew, że tak powiem, brakowi informacji na ten temat. To jest być może w niektórych elementach dominanta obecnie. On to wydobył jako akt, kartę atutową. I tu Benet zrobił unik. Powiedział, no bardzo chętnie, ale to muszę najpierw potwierdzić w Moskwie. I nastąpiła seria takich groteskowych depesz z Moskwy, troszeczkę obraźliwych, która to wszystko sposponowała i rozmyła, bo Ławrow zaproponował żartobliwie i tak zgryźliwie, można powiedzieć, sardonicznie konferencję rozbrojeniową czy pokojową w Mińsku w celu kontynuacji dialogu tych umów y, mińskich, które jak wszystkim. Powinno być wiadomo, że Leński podeptał te traktaty mińskie, po prostu wrzucił do kosza. Więc no, to było dosyć brzydkie zagranie. No i wówczas w tym momencie, oczywiście po tej depeszy, Tel Awiw umilkł w stu procentach, bo nie mógł dalej kontynuować dialogu z nikim. Został wyłączony. I wtedy nastąpiła szybka krystalizacja do tej pory nieczytelnego na zewnątrz stanowiska Lapida, no, który odpowiada za bezpieczeństwo, z jednej strony za wizerunek prawda, państwa Izrael i w tym konflikcie, co oni naprawdę myślą, a z drugiej, co jest ważniejsze, za bezpieczeństwo tej diaspory na Ukrainie. To jest prawda, priorytet, no, bronić naszych ziomków. Należy, należy podkreślić, że tam I to przyspieszyło te działania. To był efekt być może nie moim zdaniem niezamierzony, ale Żeleński to wywołał i stąd się to wzięło. By, dlatego mówię o tym źródle, bo ono jest stricte jakby spojrzeć na szczegóły komiczne. Moskwa to rozegrała yy, no tak właśnie na poły kabaretowo. Jak się spojrzy na te szczegóły i przeczyta tu, całą historię minuta po minucie, jak oni ze sobą oficjalnie, bo oczywiście za kulisami my nie wiemy, co, co mówili do siebie, ale te depesze są po prostu no, są w archiwach, więc można do nich sięgnąć i sprawdzić, jak to się rozegrało. I powiem szczerze, że jest śmiesznie, jak to mówią Rosjanie, no nie wiem, czy to nie wykasują, ale na razie jeszcze można. I śmieszno, i straszno. No tak powiedz mi, czy ci przypadkiem nie zanika internet, bo ja cię słyszę gorzej, nieco. No jak zaczynam mówić Halo, cy... halo? Halo. Chyba musimy się rozłączyć. Chyba na chwilkę tak, musimy spauzować i połączymy się powtórnie. Ale wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, wiesz czym jest problem? Tak? Czym? No. No problem jest z tym, że zaczęliśmy mówić językiem Puszkina. No tak. No jabrzoza, no... jabrzoza, odbiór. No to nie wiem, czy pauzę zrobimy i wrócimy, czy, będziemy, czy się nawrócimy. No i mówimy po polsku. Jabrzoza, jabrzoza, odbiór. Lisła, jak mnie słyszysz? Dobrze, Sosna odbiera. Odbiór? Potwierdzam. Tak, ale to jest za rzeką, a kabel mamy krótki. No tak, ale ktoś musi na tym kablu jeszcze się podłączyć tam. No właśnie, to wróćmy tutaj do pochwały prasy izraelskiej, ponieważ ta bardzo dokładnie opisuje te wszystkie odcienie szarości, jeszcze wróciłbym do tego, że opierałem się na stanowisku ministra e, spraw zagranicznych Lapida, czyli wicepremiera, który ma zostać w przyszłym roku premierem. E, osoby wielce eleganckie, ja tu muszę gościa pochwalić, bo, bo nam e, punkty obywatelskie spadają, dlatego że bardzo elegancko prezentował optymistyczne stanowisko że konfliktu da się uniknąć. Był optymistą, prezentował to powszechnie i też było to poniekąd powodem takiego optymizmu u innych urzędników średniego szczebla, także wspomnianego rabina Kijowa, który do końca nie wierzył w tą eskalację. Co więcej... Samoloty wysyłane po obywateli izraelskich wracały prawie puste. Zatem widać, że w tych społecznościach to przekonanie o spokojnej kontynuacji tej rozgrywki jest jednak duże. No było do tej pory, to ciekaw jestem jaki jest nastrój dzisiaj. Myślę, że trochę odmienny, ale to wiele mówi na temat, że tak powiem, naszego oglądu sytuacji i jak bardzo byliśmy zaskoczeni przyspieszającymi działaniami. Kiedy one już nastąpiły, kiedy ktoś podjął tę decyzję, no i nie mamy wątpliwości kto to był, no to niestety ciąg dalszy został już przesądzony i adekwatnie do tego oczywiście zachowuje się Rabin i cała trzutka diaspory no i także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Lapida prawda no, biorą pod, pod uwagę bieżący status, bieżący rozwój wydarzeń no, z, ich oczekiwania i nadzieje zwyczajnie się nie sprawdziły no i dopasowują je do tych niepokojących Ech, obrazków, które widzą na ekranie telewizora. No. To jest smutne, no bo można było w, w, w, przez ostatnie kilka miesięcy y, i po tych wielokrotnych próbach y, y, negocjacji zasiąść do jakichś poważnych rozmów. Można było to zrobić, ale widocznie te prerogatywy wyższego rzędu są mocniejsze i, no i nie da się rozmawiać o niczym konkretnym. Więc musimy przejść przez próbę ognia. Czy Troszkę to dla mnie wyglądało tak, jak takie celowe wyhodowanie potwora. Przez lekceważenie możliwości mediacji Negocjacji wcześniej i rozbrojenia tego konfliktu, który jak wiadomo narastał od ośmiu chyba lat i był wyraźnie artykułowany przez stronę rosyjską. No ale jakoś to nie zyskało popularności. To więcej, strona izraelska teraz przez dłuższy czas obawiała się, czy narastający konflikt na Ukrainie nie wpłynie na rozmowy negocjacyjne w Wiedniu w zakresie programu nuklearnego Iranu. I wyraźnie to w tych artykułach przedstawiono, że strona izraelska obawiała się, że Rosja usztywni swoje stanowisko i nie będzie chciała stanąć y, równo z y, partnerami zachodnimi przeciwko Iranowi. Czyli, że po prostu zechce storpedować to lub y, udzielić wsparcia y, dla, y, dla Iranu po to, ażeby y, no, storpedować całe to porozumienie, żeby ono się nie udało. No tak dalece ja się nie posuną, ale na pewno jakikolwiek nie będzie wynik tych negocjacji i cokolwiek tam się nie stanie, to jest raczej pewne, że Władimir Putin trzyma w ręku mocne karty w sensie faktycznym obecności na miejscu obecności wojskowej bezpośredniej możliwości reagowania i działania i zrobi z nich użytek. I teraz, jeżeli sytuacja na, na Ukrainie wedle Kopalińskiego będzie się rozwijała niepomyślnie, no to chyba będzie mniej skłonny do ustępstw na Bliskim Wschodzie i vice versa, bo te dwie sprawy są powiązane w sensie globalnym, jako rozgrywka wielowymiarowa o wymiarze międzynarodowym. I on to tak traktuje, jako naczelnik imperium, imperium o zasięgu globalnym, Niekoniecznie najważniejszym, ale o poważnym zasięgu i które jest konieczne do kontynuacji pokojowego działania planety. I teraz sobie doskonale z tego zdaje sprawę i ta tutaj rozegra współbieżnie trzy ogniska, które zostały rozpalone, czyli Ukraina, Bliski Wschód i Tajwan będą rozgrywane w takt narastających albo opadających animozji. Pierwszą stała się Ukraina, ale można było sobie wyobrazić inny scenariusz, że najpierw wybuchnie coś innego. Ale wszystkie trzy punkty zapalne, które są hodowane już od wielu lat i rozpalane z dużym nakładem, finansowym, wojskowym i politycznym wiadomo, że muszą się jakoś rozstrzygnąć, prawda? No to jest logiczne, te miliardy tam utopione, przecież muszą zostać jakoś w, w, w, w zabawie pod tytułem wielki reset jakoś rozdysponowane, prawda? To musi się jakoś zakończyć. No i są ze sobą powiązane w sensie finansowym, geopolitycznym i nowego porządku, który tak jakby rozgrywka i jego ustalenie właśnie się rozpoczęła. Zakończył się etap dyplomacji, tej łagodnej, eleganckiej dyskutowania w, w, w, w, w kuluarach różnych tam konferencji, organizowania różnych mm, konwentykli, jak my tu prezentujemy swoje osiągnięcia, do czego dążymy, zdobywamy sojuszników, podpisujemy jakieś umowy i tak dalej. Tu tam na myśli na przykład Światowe Forum Ekonomiczne, ale także po stronie rosyjskiej Wałd, Klub Wałdajski, który temu służył jako taka rosyjska wersja klubu dyskusyjnego międzynarodowego, mam na myśli e, organizację e, kooperacji, współpracy międzynarodowej w Szanghaju, SCO, mam na myśli inne gremia, które w ostatnich kilkunastu miesiącach e, opowiedziały się po jednej albo po drugiej stronie. Nastąpiła taka przyspieszona krystalizacja postaw. Prawda? Kto jest czyim sojusznikiem? Zakończył się etap negocjacji, dyplomacji, no i wchodzimy w etap barbaryzacji, czyli walki na pięści. Bo argumenty logiczne już nie mają znaczenia. I to jest chyba najważniejszy wniosek, który ja wynoszę z ostatniego tygodnia. Ze smutkiem informuję, że dyplomacja się zakończyła i dowodem i znakiem tego jest wsadzenie, już nie powiem włożenie, ale Prymitywnie, tak, po chamsku, niepoprawnie po polsku, bo bym dostał tutaj dwuje od polonistki. Wsadzenie. <śmiech> Zdaj wiem, czy twoje punkty znowu spadają. Geniusza muzyki do, no, do śmietnika, czyli ocenzurowanie jeziora Łabędziego. To mnie boli osobiście, bo ja nie muszę być wyrafinowanym znawcą muzyki, której słucham w różnych tam wymiarach. Jestem, można powiedzieć, melomanem. No ale oczywiście nie studiowałem historii muzykologii i nie jestem aż tak wyrafinowany, żeby wszystkie te niuanse poznać. Ale one mnie bardzo fascynują, bo to jest fajna sprawa. Wiem ze osobistych studiów politologii jak ta duża polityka z finansami działają no że kiedy wyłącza się tych podróżujących muzyków no to wchodzimy w etap bójki na pięści i powiem Ci osobiście, że w pewnym sensie mnie to przeraża a z drugiej strony uspokaja bo już wiem jaki scenariusz jest grany przewidywaliśmy to od lat że to jest nieunikniona konsekwencja, kolejność wydarzeń. Ona właśnie następuje i teraz opadają maski i to się dzieje i trzeba zacząć, że powiem, wyciągać z tego praktyczne wnioski. Kurtyna opada z całą pewnością, ale żeby nie było tak całkiem pesymistycznie ja przez dzisiejszego dnia zacytować Business Insider. Mianowicie są też takie małe jaskółki. Putin zniósł politykę energetyczną zniósł, w ogóle politykę energetyczną Unii czyli atomowy zwrotnie ze względu na obawy przed brakiem wystarczających dostaw gazu, żeby nie powiedzieć przed w ogóle dostaw gazu z Rosji proces zniószania elektrowni atomowych już zaawansowany został spowolniony na razie nazywa się to, że przekładają datę 2030 roku na 2038, przynajmniej w zakresie źródeł opalanych węglem, ale te elektrownie jeszcze nie sprecyzowano, te atomowe, jak długo mają funkcjonować. Natomiast widać, że tutaj nastąpiła konsternacja wśród zielonych, że jednak Yy, siedzieć po ciemku i w zimnych mieszkaniach, no może być niekomfortowo. No ale to siedzenie jest wręcz w, wpisane, wkalkulowane w tę całą zabawę, no bo ty mówisz mi, że do, doznali otrzeźwienia i nie będą wyłączali bloków atomowych. A ja ci odpowiem, że dokładnie tego samego dnia uchwalono, że, Bundes tak uchwalił, że Niemcy do roku tysiąc, nie, 2035, czyli za 13 lat, przejdą w 100% na energię odnawialną. Spróbuj skoordynować te dwie depesze i informacje i wyciągnąć z nich spójny wniosek. Spróbuj, spróbuj zrobić z tego, że tak powiem, konspekt inżynierski, gdzie będą inwestycje, ile tych megawattogodzin będzie tam produkowanych w poszczególnych segmentach. Przecież to się jedno z drugim nie zgadza, to jest jak kwiatek do kożuka, no i sztachetą w, w, w potylicę, no po prostu, to jest jedna wielka ale Proszę, może dlatego to z tego wynika, że, że takie informacje emitują jakieś beboki przepraszam, beboki no, prawdopodobnie ale, ale one A. jeżdżą za państwowe pieniądze na różne sympozje i podpisują jakieś zobowiązania kontrakty, umowy międzynarodowe powiedz mi o co tutaj kurde chodzi, bo ja, ja się gubię w tych tych, tych tych szczegółach i mi to się po prostu w rachunku nie zgadza ja myślę, że tutaj dyplomacja izraelska, która jest na najwyższym poziomie tutaj finezji, dała przykład dyplomacji niemieckiej, która używa tej figury chciałabym, a boję się, jestem za, a nawet przeciw. I wszystkie te ścieżki są absolutnie dostępne w każdej chwili. Aha, czyli możemy iść do przodu i do tyłu, na dwóch nogach albo do góry nogami w zależności od tego, jak zawie wiatr, tak? Tak. Yy, wygasić elektrownię albo palić dalej węglem. Czyli możemy jednocześnie palić atomem, węglem kurdej wiatrakami i wszystko będzie sztymowało jak, jak w podręczniku, tak? Tak, dlatego, że to jest yy, bardzo przemyślana polityka stosownie do nowych, w ogóle wytycznych, najnowszych, że tak powiem, z ostatniej niedzieli. Rozumiem, czyli, że mamy taką multikulti politykę wielowymiarową, która prowadzi do totalnego kassenjammer, jak mówią Niemcy, czyli po polsku kociokwiku, i po wypiciu, że tak powiem, drinka złożonego w pół na pół z piwa z polską wódką, tak? Zaprawionego denaturatem. No to będzie wesoło. No bo ja nie mówię o rosyjskiej wódce pod tytułem Stolicznaje, bo ją już w barach... Nie, nie to, to jest w ogóle sprawa już nie, przegrana. To absolutnie. Już nie nie dopuszają, bo jest niepoprawna politycznie. Nie wolno takiej wódki sprzedawać, ani nawet powąchać. Nie wąchaj ruskiej wódki, ty ruski agencie. W, w każdym razie... Hmm, jakże szybko można elastycznie dostosować politykę energetyczną do bieżącej sytuacji politycznej. Czyli da się, da się. No widzisz, zobaczymy co Morawiecki jeszcze ogłosi za kilka dni, jakim będziemy mieć miks energetyczny, bo na razie, to Bogu dziękować, mamy 60% węgla. Ale to jeszcze jest wszystko przed nami. Świat galopuje i to już pewne, ponieważ ta data, jeżeli jest, ostatnia, ten 22 sławetny, jeżeli jest na wyświetlaczu cyfrowym, to można ją odczytać od prawa do lewa tak samo i po odwróceniu również od prawa do lewa tak samo. Czyli z góry na dół, z dołu do góry, z prawa na lewo i z lewa na prawo. Ciekawostka. Geometryczna. Prawda? No, tak, no, ale ja Ci podam jeszcze jedną, jeszcze jeden kalambur bardzo zabawny, żebyś mi zdekodował tytuł, który nadaje zbiorowo naszemu rządowi, premierowi jaśnie panującemu z jego całym sztabem akolitów oraz naczelnemu wodzowi galaktycznemu pod biało-czerwonym sztandarem. Nie wymienię imienia, żeby nie dokonać świętokradztwa. Sobie sam zgadniesz, kogo mam na myśli. To jest szeregowy poseł. Brań Boże, nie żaden. Tam wybitna osobistość. Nawet był niedawno wicepremierem, ale jakoś tak zrezygnował. No tak dodatkowa informacja. Kogo mam na myśli? E, mój tytuł jest na wspak. Na wspak, żeby nie podpaść pod cenzurę. Nazwa najważniejszego producenta yy, galanterii brukowej czyli po prostu Polbruku na Śląsku no, czyli w ogóle największa fabryka kostki brukowej w Polsce jej nazwa firmowa na WSPAK czytana to jest tytuł który daje zbiorowo tym yy, naszym przywódcom zgadnij, co mam na myśli, o co mi chodzi, bardzo łatwo to odcyfrować. Firma ta brukarska ma problemy finansowe od pewnego czasu z powodu no, bardzo ostrej konkurencji, ale nadal istnieje, no i Polbruk się układa. Taki brzyziemny, prymitywny, akurat na poziomie tych naszych. Y, y, no nie powiem na poziomie samych rządzicieli, na poziomie ich, tak powiem, ogar, ogarnięcia intelektualnego, tak powiem pozytywistycznie, żeby tutaj nas nie wykasowali. No jestem czy sztuczna inteligencja to, że tak powiem, odtworzy na wspak, bo tam jest jeszcze literówka, no ale to czyta się tak samo. Czy nas ukaże natychmiastowym banem ze wszystkich platform? Nie, nie, będę tego odcyfrowywać, bo jeszcze mogło być za blisko, jeszcze statystyczna podkładanka pod litery, żeby wszystkie możliwe kombinacje. No to wiesz, teraz te komputery kwantowe, to one to szybko robią. Także Mogą wszystkie słowa świata przerzucić i niestety. No, może się okazać, że jeszcze mnie oskarżą, wiesz, o, o, o ukrytą... Obrazę majestatu co Nie, tak. o kryptoreklamę, że nieodpłatnie tak. promuje wyroby jakiejś konkretnej firmy. Tak. Betonowe w dodatku. Co się kojarzy z inteligencją tych najważniejszych osób. Wiesz, na, za moich czasów na studiach mówiło się tak. Ty, ty jesteś... Przy... Wykułeś? No nie, miękki jestem, nie? A ten? o, to ten wykuł na blachę. A ty? No ja to jestem beton. To znaczy jak? No, normalnie. Ciężki beton. Nic nie wiem. No, właśnie. Och, wyszliśmy troszkę z, z toru głównego. A tu jeszcze jest parę, parę ciekawych tematów. Jeżeli chodzi o konsekwencje tutaj tej akcji na Ukrainie, no to mamy tak, przyblokowanie wszystkich kwestii bankowych dla Rosji, wstanie kontenerowców płynących do Rosji, to to dzisiaj było, bo to mm -hmm. operator kontenerowców MERSK wstrzymuje kontenerowce, za wyjątkiem artykułów spożywczych i humanitarnych. Swift wypadnie, czy się odkowią to ja nie wiem, ale jest to wysoce prawdopodobne, dlatego że pracownicy banku, niektórzy wspominają, że firmy, które handlują z Rosją i z Ukrainą, już mają problemy transferowe w ogóle z przyjęciem zaliczek, zapłat i innych transakcji. Więc coś tu się będzie na ten sposób działo, blokującego. I na pewno to nie będzie wszystko. To, co poszło do przodu, no to kryptowaluty. tak? Bo to jest praktycznie już ostatnia droga transferowa. Chyba, że... W reklamówkach pieniądze będą wozić z Rosji do Europy. To i też się może zdarzyć. Natomiast zapewne istnieją jeszcze jakieś poboczne drogi, ale jakby nie było, jest to poważne utrudnienie dla wielu podmiotów gospodarczych, przynajmniej nie po rosyjskiej stronie, a po stronie europejskiej, którzy no tracą z dnia na dzień rynki zbytu. No ja chciałem zwrócić uwagę, że te sankcje nie tylko są obosieczne tak na pierwszy rzut oka ale jak się dobrze przyjrzeć to one są de facto jednosieczne bo Adolf Putin przygotowując tę swoją akcję od wielu już lat co najmniej od ośmiu jeżeli nie więcej przestawił swoją gospodarkę na tory zarządzania wojennego i finanse gospodarcze także. W związku z tym oczywiście nie korzystał z dobrodziejstw z boomu, takiego mini-boomu na rynkach wschodzących, którym Rosja została objęta na przykład na ich giełdzie, ale w szerokiej gospodarce ten boom na rynkach wschodzących, zasilanych kapitałem na zerowym procencie Rosji nie dotknął. Dlaczego? Dlatego właśnie, że Rosja przestawiała się świadomie na tory zarządzania wojennego, centralnie zarządzanej gospodarki. Nie jestem piewcą tej, tej metodyki, ale w przypadku wojny realizowanej albo spodziewanej, no przynosi to zadziwiająco dobre efekty. No bo po prostu zasoby są alokowane tam, gdzie są w przyszłości najlepsze efekty. Rosja zainwestowała na przykład w rozwój własnej wytwórczości i przetwórczości, w szczególności rolno-spożywczej wytwórczość towarów powszechnego użytku i podobne rzeczy. Na przykład produkcję odnowiła, zracjonalizowała produkcję samochodów osobowych i podobnych rzeczy. Po co? No właśnie z tego powodu, że mogą się pojawić problemy w, z inwestycjami zagranicznymi i w obrocie międzynarodowym. I obecnie można powiedzieć, że Putin ma w dużym poważaniu wszelkie sankcje bankowe. To oczywiście z biegiem czasu to będzie się pogarszało, ale na razie ma odpowiednie rezerwy, żeby się tego nie obawiać. Wyłączenie jego systemu bankowego po prostu sprowokuje o dużo, dużo większe niesymetryczne straty i ból po stronie samych Atakujących. No bo co Rosja eksportuje? Surowce energetyczne na przykład. Nawozy sztuczne? Tak, nie tylko naturalne, także, na które embargo właśnie stało już objawione. Między innymi poszukiwane na świecie nawozy fosforowe naturalne, czyli potaż z Białorusi i Rosji już nie będą wysyłane w tym roku. Czyli zbiory w roku pańskiego 2022 będą mocno okrojone. No wiadomo, przemysłowa produkcja potrzebuje nawożenia. Grupa nawozów fosforowych i azotowych stanowi podstawę produkcji rolnej na świecie. Te dwie grupy nawozów zostały objęte zakazem wywozu. A Rosja, Białoruś należą do podstawowych eksporterów z pierwszej trójki. Ukraina należy do grona pierwszej trójki eksporterów z rolnych, czyli zbóż. Tak? Zarówno z, z, zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji. Eksport został zatrzymany z różnych powodów. W Rosji z powodu embarga i tej wojny gospodarczej na Ukrainie z powodu zablokowania portów na Morzu Czarnym. <śmiech> Będz za kilka miesięcy, pół roku, dziewięć miesięcy pojawi się na świecie głód spowodowany wojną na Ukrainie. Rosja Oczywiście sobie z... w państwach uzależnionych od tego eksportu, no, mówimy do... o państwach najbiedniejszych. Przedawcy. Rosja doskonale sobie z tym poradzi, bo ma nie tylko rezerwy, ale przede wszystkim jest eksporterem netto, czyli produkuje wszystko na swoje potrzeby w sensie żywnościowym. Jej import, na przykład jabłek z Sandomierza, nad czym ubolewam, bo to jest bardzo lukratywne, to jest uzupełniający import, taki powiedzmy sobie okolicznościowy dla przyjemności. Te jabłka są wysokiej jakości, smaczne, dobre, no to my je kupujemy, ale kiedy wy z nami prowadzicie wojnę, to wprowadzamy embargo i nie będziecie nic sprzedawali na naszym rynku. Będziemy jedli zielonkawe jabłka produkowane na Krymie tak? albo na Uralu ale też są jadalne i przeżyjemy i będziemy zdrowi i silni. Bardzo nieładna sytuacja. Surowce energetyczne, ropa, wiadomo, gaz, embargo i tak dalej. Rosja ma tego w bród, nie będzie sprzedawała, trudno, będzie opalała własne elektrownie. Metale ziem rzadkich, węgiel, boksyty, e, uran, platyna, złoto, cokolwiek tam sobie nie wymarzysz, no to Rosja już jest przygotowana na własną konsumpcję. Nie musi tego eksportować, bo ma dodatnie spore rezerwy dewizowe. To jest gospodarka wojenna. Putin I to już przez... od dawna funkcjonuje, bo to było zauważalne od pierwszych sankcji, które się pojawiły. Co więcej, Chiny... Już no sądzę od dwóch prawie lat przeszły na gospodarkę zapasami, czyli gromadzenia zapasów i zarządzania zapasami. Widać to w skupowaniu zbóż, złomu, złom dochód jako wsad do pieców od zeszłego roku duży był problem na rynku stalowym, że nie było po prostu złomu, co było widać po cenach w skupach złomu, jak bardzo poszło do góry no i widać, jeżeli ci głównie eksporterzy zaczynają blokować surowce i zatrzymywać je dla siebie, no to będzie poważny deficyt, a jak zwykle tematy żywnościowe mogą być wyzwalaczem kryzysów regionalnych, które będą potęgować ten kryzys globalny? Ja inflację zobaczyłem na tablicy ogłoszeniowej składnicy złomu. Nie gdzie indziej, nie w żadnych raportach GUSU, u innych mądrali. Na tablicy ogłoszeniowej skupu złomu. Kiedy? Wiosną ubiegłego roku, kiedy nastąpiło między wiosną a latem, to było między kwietniem a czerwcem. Dramatyczna, nastąpiła dramatyczna zmiana cen skupu surowców tych szlachetnych, czyli grubych, tak zwany złom gruby i złom e, drobny. I ta dysproporcja między tymi cenami, która była w momencie kryzysu covid bardzo duża i rosnąca, nagle razem z promieniami wiosennego słońca stopniała. I ceny skupu jednego i drugiego tworzywa, czego surowca złomiarskiego, zbieranego przez okolicznych meneli, się niemalże wyrównała. To był szok. Różnica dziesięciu, kilkunastu procent między jednym a drugim. No to co się dzieje? No to coś poważnego. Drenują złom i złomiarze rzucili się do roboty, zaczęli nawet rozmontować stare szlaki kolejowe i sokiści ich tam ganiali i próbowali powstrzymać, bo wszystko, co nie było pilnowane przez kamery i psy, zostało rozmontowane. Każdy złom mieć żelazo, żeliwo, jakieś stare studzienki kanalizacyjne, cokolwiek co nie było na stałe przymocowane i dało się jakoś przytargać na wózku no, dziecięcym albo jakiejś taczce, zostało wyrwane i, i przytargane to, na te składnice. To mi powiedziało y, bardzo istotną rzecz, że na rynku Y, hutniczym, przetwórstwa i tak dalej, pojawiła się organiczna yy, pompa sąca surowce. I to nie jest zjawisko regionalne, bo patrzę na wykresy, to żeliwo, stali i tak dalej, to jest jakoś tak stabilne, ale złomiarze zaczynają tutaj y, wszystko zbierać. No o co chodzi? No to chodzi o rachunek ekonomiczny hut, które do tej pory nie zarabiały, ale teraz już zaczynają widzieć okazję do zarobku na, na tych surowcach wtórnych. Ktoś musi je tam, że tak powiem, molestować o nową produkcję. No i to właśnie jest ten, chyba ta pompa słońca z Chin, które to wszystko wciągały, ale po odpowiednio niskich cenach. Nie chcą płacić za drożyjące surowce, ale będą płaciły za surowce z odzysku. Więc no, dało mi to informacje wyprzedzające o tym, że inflacja będzie rosła. No i okazało się to prawdą, bo złomiarze generalnie nie kłamią. Kiedy cena złomu nagle skacze o 100%, no to sam rozumiesz, że że tego się nie da zakłamać, bo to żadna giełda, proszę ciebie, futures'ów tym nie jest w stanie zawierować na polskiej prowincji. Zgadza się. Ja bym jeszcze wrócił do, do nurtu głównego, czyli do relacji Izraela z Ukrainą, bo to od wczorajszego dnia dosyć daleko poszło do przodu, jeżeli chodzi o ujawnianie tej postawy. Mianowicie podkreślane było jeszcze to, że Iran darzy pewną brakiem zaufania Rosjan, z tego względu, że w ostatnim stuleciu było tam kilka zatargów i nie ma poczucia historycznego zaufania do, do Rosjan ze strony Iranu, i tutaj widać, że jakiś tam rozłam następuje, co prasa izraelska też podkreśla w kontekście rozmów w Wiedniu, co przy narastającym konflikcie wiąże się znowu z tym, z tym rozkładem i opóźnianiem rozmów. Także tutaj ta sprawa też jest troszkę niejasna. I, I rosną obawy, że Stany Zjednoczone są coraz bardziej niecierpliwe, a Iran coraz bardziej wymagający, widząc, że póki co ma jeszcze Rosję po swojej stronie i że może stawiać jakieś tam wymagania. Wiadomo, że Izrael, to nie wiąże w żaden sposób, bo jak już zapowiedział wielokrotnie, obojętnie czy ta umowa będzie, czy jej nie będzie, działania pozostają niezależne, ponieważ Izrael nie jest stroną w umowie. Co się zaś tyczy Ukrainy? Wczoraj był artykuł Dawida Chorowica, czyli szefa i to było jakby domknięcie tego okresu dwugłosu, czyli tego rozdzielenia między Lapida i Beneta. Między poparciem a potępieniem. Między przemilczeniem a niechęcią. Mianowicie podnoszony był argument, że gdyby wyraźnie, publicznie opowiedzieli się przed, przeciwko Rosji, mieliby problemy po pierwsze z diasporą na miejscu i rosyjską i e, ukraińską oraz ze względu na e, stałe działania wojskowe w Syrii, gdzie Izrael bombarduje a to irańskie cele, a to syryjskie, przy wiedzy Rosji, która żąda tylko informacji wojskowej co do czasu przelotu i celu, e, no to te działania wojskowe stałyby się coraz trudniejsze. Także i taki argument się pojawił. Dodatkowo, jak podkreślono te złożone i zniuansowane, ciepłe stosunki Izraela z Rosją, Putina, gdyby one pogrążyły się we wrogości, to bezpieczeństwo Izraela w granicach syryjskich i libańskich byłoby poważnie zagrożone przez te grupy terrorystyczne, które tam funkcjonują na zlecenie Iranu i z finansów przesyłanych przez Iran, oraz z tego sprzętu, który tam trafia. W każdym razie te wszystkie obawy spowodowały, że do tej pory Izrael nie chciał się publicznie wypowiadać przeciw Rosji. W każdym razie, jeżeli wicepremier Lapid i ten minister w jednej osobie, minister spraw zagranicznych, mówił coś krytycznego, to wtedy premier pomijał to milczeniem lub wypowiadał się neutralnie. Dlatego jakby starym zwyczajem wszystkie te kierunki były możliwe do odwrócenia w każdym możliwym momencie, w każdym koniecznym momencie. Izrael za, zauważał, że sytuacja Ukrainy wynika z tego, że zadowolony z siebie i nieodpowiedzialny świat, jak to nazwano, jest zupełnie niechętny do działania, kiedy Putin gromadzi swoje siły zbrojne przeciwko Ukrainie, kiedy wkracza. I tutaj zaczęła się zmiana, żeby kreować po pierwsze opinię światową, która jest obojętna na wyraźnie artykułowaną krzywdę Ukrainy, żeby to nazywać, że ten świat jest nieodpowiedzialny, czyli ta społeczność międzynarodowa. Tutaj oczywiście widać te odniesienia co do oceny Izraela, które no, boryka się z brakiem poparcia dla swoich akcji wobec Iranu. Więc zaczynamy tutaj taką sytuację montować dyplomatycznie podobną więc bezpieczeństwo Izraela jakby jest stawiane na równi z bezpieczeństwem Ukrainy, czyli ta sytuacja miałaby być w jakiś sposób upodobniona do siebie no a jak Lapid powiedział nie tak dawno, jeżeli Izraelowi stałaby się jakaś krzywda zostałby zniszczony, no to wiadomo spodziewaliby się wyłącznie ładnego listu i ewentualnie miłych przemówień w ONZ-cie, czyli ten realizm polityczny szczególnie wobec y, tutaj kłopotów Ukrainy, jeszcze bardziej został wzmocniony. Pomimo tej y, ostrożnej ambiwalencji Beneta, który tak się y, zachowywał dyskretnie, bez wytykania palcem y, winy Moskwie, co więcej, w, w pewnych wypowiedziach odnośnie Ukrainy w ogóle Moskwa nie była tam żadnym y, podmiotem, żadną stroną, w ogóle nie istniała z nazwy. To było zupełnie ciekawe, ciekawe powiązanie no tak oni się bardzo obawiają <śmiech> szybkiej eskalacji dla nich niekorzystnej, bo jeżeli by Moskwa miała się postawić nie jak do tej pory neutralnie z lekkim zabarwieniem przyjaznym ale otwarcie wrogo wobec działań Izraela w regionie, no to sytuacja diametralnie by się zmieniła. I w tym kontekście należy to rozumieć. Rosja ma teraz problem działań na Ukrainie wielowymiarowy, mają problem z, ze Stanami Zjednoczonymi itd., tak ale postępują rozważnie w miarę rozwoju sytuacji, adekwatnie, nie stosują prowokacyjnych, zajączających sytuację metod, czyli proporcjonalnych do sytuacji. Wysyłają stary sprzęt wojskowy na pole walki, tak by ją prowadzić wiarygodnie, ale też nie do końca zadawać od razu śmiercionośny cios. No więc... Jest mocna ambiwalencja co do tego, jak Putin się zachowa na Bliskim Wschodzie. Ja się nie dziwię, że trzeba było dokonać jakiejś tutaj rewizji polityki wewnętrznej w gabinecie, aby uzgodnić te stanowiska, jak my właściwie widzimy tego Putina. Czy to jest agresor, czy to jest nasz przyjaciel, czy, czy może osoba neutralna? bardzo znamienne że te zabawy wokół Kijowa i Jerozolimy są współbieżne i synchroniczne i są współzależne no, wskazałem tutaj na te rozmowy telefoniczną Żeleńskiego z Benetem która to wszystko spięła i nastąpiła właśnie zmiana koordynacji przekazu czyli że te dwie rzeczy są istotnie ze sobą jakoś powiązane w ukryty sposób, którego my nie jesteśmy i nie chcemy tutaj dalej debatować z oczywistych powodów, ale ewidentnie coś tutaj się dzieje i te dwa rozpalone konflikty będą miały wspólny mianownik. I ten wspólny mianownik ewidentnie znajduje się na Kremlu w osobie Władimira Władimirowicza Adolfa Putina. Tak już namalowanego we współczesnej historii. Taką rolę mu nadano. On się z tym pogodził i z tym przydomkiem będzie dalej brodził w, w dalszych działaniach. No Nie zazdroszę tej roli. Nie chciałbym być na jego miejscu. Nie chciałbym dokonywać tych wyborów. Nie nadaję się do tego. Nie jestem z mafii. Więc w towarzystwie tych bandziorów, no po prostu bym się źle czuł, ale rozgrywka nas na pewno dotyczy, wprost i pośrednio, no i będziemy w tym brali niechętny udział. Musimy brać pod uwagę wektor południowy, synchronizacji z, z, z teatrem działań na Bliskim Wschodzie, gdzie Putin jest obecny, i stawia pewne warunki, widać jakieś dyplomatyczne kontrowersje między zawodnikami, które poprzez um, kijów tam się odbywają. Na pewno nie jest to dziełem przypadku, nikt tego nie zdementował, nie było żadnych nie, dyplomatycznych de depesz, które by to komentowały. W związku z tym na pewno jest to realne. Coś tu się dzieje pod spodem, o czym nas nie informują. To mnie samego no nastraja dosyć pesymistycznie, bo skoro o czymś mi nie mówią, to znaczy, że wynik zaplanowany będzie dla mnie negatywny i zapewne będzie mnie trochę kosztował. No, okazuje się, że dzisiaj już więcej tych informacji było, ponieważ już sam artykuł Chorowica kończył się już nie tak dwuznacznie, Mianowicie, bo jego część była podsumowana w ten sposób, że ta ambiwalentna postawa ma bezpośrednie konsekwencje dla dyplomatycznego i wojskowego pola manewru Izraela, czyli daje mu tą możliwość układania się w tych różnych okolicznościach. Natomiast już kawałek dalej napisano, że ze względu na rozwijające się działania wojenne w ostatnich dniach wysiłek państwa izraelskiego, aby uniknąć antagonizowania się z Putinem, staje się coraz bardziej nie do, nie do utrzymania. Podkreślam. Co więcej, bo tu dochodzimy do coraz... To się rozgrywa po prostu w godzinach. Także ja w ostatnich czasach po prostu troszkę małpałem, bo te godziny były tak bogate. w nie, nie, nie sposób było przerobić tych wszystkich artykułów, dlatego wybierałem tylko te najbardziej istotne ze względu na autorów, których znałem, bo jak już się szef wypowiada, to znaczy, że to jest coś ważnego, a dzisiaj jeszcze był następny, ale zaraz do tego dojdę. W każdym razie kolejny jest argument, który muszę tutaj zacytować. Yy, więc tak. Yy. Izrael nie może sobie pozwolić na milczenie, ponieważ prezydent Rosji powołał się zagrożenie nuklearne dla poparcia swoich cech, Czyli zagrożenie nuklearne sprawiedliwia taki poziom i taką skalę reakcji militarnej. Zatem mamy przekładkę, tak? Yy. I jeszcze... Putin próbuje zmienić cały porządek po II wojnie światowej, w którym silniejszy sąsiad nie może odebrać ci wolności, aby rzucić wyzwanie całemu wolnemu światu, więc coraz grubsze tu slogany wchodzą i Rosja udaje, że jedynym na świecie państwem gotowym do użycia siły jest właśnie ona, czyli, że tutaj mamy znowu kolejną aluzję no i kończy się to w ten sposób, yy, że stoimy po stronie Ukrainy, tak jak Stany Zjednoczone. W nieugięty sposób, czyli została zadeklarowana strona. Czy to jest szczere, czy to jest tylko kolejna gra, lub etap, lub mądrość etapu, tego nie wiem. Natomiast yy, już dzisiaj kolejny był artykuł, w którym Benet zauważa, że znowu wstęp jest oczywiście dyplomatyczny. Jesteśmy jedynym państwem, które, które może się kontaktować z obiema stronami bezpośrednio i pomagać na żądanie, co też robimy po cichu, podkreślam, po cichu. <śmiech> Czyli znowu można powiedzieć, no ludzie kochani, jak tu wyciągnąć z tego coś, Oczywiście. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. I tak cały czas yy, zmieniamy się. Jesteśmy pro, a potem kontra. Czyli nieustanne robienie interesów i praktycznie co godzinę zmiana frontu. Yy, no jak ty to widzisz, Zoro? Bo, nie powiedziałem ostatniego słowa, bo to nie jest Próbujesz. jedyny zwrot yy, tutaj akcji w dniu próbujesz na siłę zinterpretować na język ludzki język wężowy. Ale to jest niemożliwe, bo te dwie leksyki są do siebie nieprzystawalne. Nie da się przetłumaczyć języka węża na język człowieka. No To poleciałeś biblijnie znowu. Ja zwykle do tego Nie. zawsze jakoś trafię. Ja, ja tylko się posługuję tym obrazowo, żeby ci usmysłowić skalę Zjawiska. To nie jest mój cel ostateczny i nie będę tutaj wygłaszał Ci jakichś przemówień i kazań z odniesieniem do konkretnego wersetu Biblii. To jest pewna podstawa wspólna, pojęciowa, która da Ci, że tak powiem, wskazówki i odpowiedni kod językowy do zrozumienia mojego przekazu. Tylko tyle. Bo się w tym momencie nie identyfikuję z konkretnym wyznaniem ani przesłaniem. Po prostu uniwersalnie używam kodu powszechnie zrozumiałego. Język wężowy w czystej postaci. Tak? No... Rozumiesz, nie da się tego w, w żaden sposób z, z, zaprzeczyć z, z, ani nawet zweryfikować, ani przeciwstawić argumentów w języku ludzkim. To są inne przestrzenie. Wąż rozmawia z człowiekiem. E, człowieka mam na myśli wskazanego, bohatera negatywnego, który używa czytelnego, przejrzystego, konsekwentnego, spójnego i na przestrzeni ostatnich już ponad pięciu lat weryfikowalnego, niezachwianego języka, powtarzalnego, który za każdym razem tak samo mówi, że chodzi mu o to samo. No nie wypowiem tutaj tej zakazanej nazwy, o kogo mi chodzi. Masz z jednej strony węża, a z drugiej strony człowieka. Zdekoduj, kto, kto jest kim tutaj w tej scenerii i w jakiej roli występuje. Nie opowiadam się po żadnej ze stron. Relacjonuję Ci moją obserwację w kategoriach biblijnych. Jak ja to widzę, uczciwie, szczerze, bez żadnych tam zastrzeżeń lojalności po żadnej ze stron, bo nie jestem związany z żadną. Ja po prostu obserwuję jako prymitywny obserwator z boku, który będzie tutaj ofiarą tego całego starcia. No tak, i mamy artykuł ten, o którym mówię, to jest z 15.19 czasu tamtejszego, czyli z 14.19 czasu naszego, gdzie podkreślone jest, że Jerozolima utrzymuje stosunki bardzo przyjaźne zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą i balansuje dyplomatycznie między obydwoma krajami. Proponuje mediację, za wyjątkiem pomocy wojskowej, nikomu tej nie chce udzielać, ani to zresztą było widoczne po odmowie tej żelaznej myski, o której mówiliśmy wcześniej, tydzień temu. Ale podkreśla jednocześnie, znowu jakby nie było dwie strony medalu, obecność sił rosyjskich w Syrii wymaga od Izraela koordynacji z Moskwą. Jeżeli... Przeprowadza się na cele zarówno w Syrii, jak i w e, Iranie. Bo bez tej koordynacji, no to będzie krucho. Wiesz co to no tak. znaczy? Praktycznie. Praktycznie to znaczy, że Władimir Władimirowicz e, równolegle z operacją ukraińską po Majdanie przeprowadzający operację syryjską był bardzo dalekowzroczny, wsadzając swoim kontrahentom i ziomkom z pewnego ugrupowania poważny kij w szprychy albo gwóźdź w zadek, wbijając swoją obecność w Syrii z systemami antyrakietowymi i tak dalej, bo on po prostu wszystkie ich działania obserwuje na bieżąco, widzi, na razie nic nie robi, tylko rejestruje i przychylnie się przygląda, tak, my wszystko wiemy, tutaj latacie, to jest bardzo ładnie, robicie bombardowania, przyjęliśmy do wiadomości, ale mamy też systemy aktywnego reagowania, czyli wojny elektronicznej, czyli zagłuszania. Mamy też systemy antyrakietowe, bardzo skuteczne. Na razie ich nie prezentowaliśmy, bo po co zdradzać to wrogom, ale je mamy. Systemy biernego, że tak powiem, rejestrowania na razie wystarczają do naszych działań. Na co się skarży nasz sojusznik, z Damaszku, który mówi, że no, przepuszczamy wrogie naloty i nic nie, nie robimy z tym, no ale taka jest mądrość tego etapu działań. Musi się z tym pogodzić, bo tak żeśmy się umówili, że przecież naszych... Mm, ukrytych sojuszników, w cudzysłowie, albo współpracowników nie będziemy zdradzać w systemach antyrakietowych Po prostu będziemy ich widzieć na radarach i obojętnie na to patrzeć. Ale jak przyjdzie ten gorący moment, to jesteśmy w stanie ich z tego radaru zestrzelić. I To właśnie o to chodzi. Jak będzie gorąco, to my swoje aktywa obronimy. I to bardzo boli wspomnianych tutaj urzędników z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy potwierdzili te obawy, że istotnie techniczne zdolności Rosja są o dużo większe niż je do tej pory pokazali. A to z kolei stanowi dowód planowania długofalowego, terminowego. Skąd się wzięło pokazywanie na placu boju i używanie w walce broni sprzed 40 lat, kiedy wiemy, że oni pokazują na targach wojskowych i sprzedają na przykład pakistańczykom i y, chociażby w Indiach y, sprzęt nowej generacji, która jest od 10-100 razy wydajniejsza i celniejsza. Jak to się dzieje, że oni taki stary szmelc tutaj wysyłają na plac zabaw, a, a przecież mają coś o wiele lepszego. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Za dużo by trzeba było wypełniać deklaracji u utylizacyjnych, te słowetne GTU i takie inne tabelki. Zostawia się na polu walki załatwione. Tak, ale zwróć uwagę na to, jak wyrafinowanym przeciwnikiem jest obecnie Władimir Putin nasze podaj, podaj pożal się Boże media usłużne no malują go to jest, o kilka dekad przestarzałego że to jest taki ziomek, on nie do końca ogarnia taki trochę taki wiejski kolega Aleksandra Łukaszenki, no taki, wiesz, no prosto z kołchozu. Ale prawda, albo coś w pobliżu materialnej prawdy jest taka, że no to, to już dawno przestał być kołchoźnik, to jest wyrafinowany zawodnik. Nie do końca jest jeszcze klasy światowej w sensie potencjału finansowego. Ale technicznie to on jest naprawdę wyrafinowany. Nie można go ignorować i potwierdzają to źródła prosto z Izraela, które się go obawiają. A Izraelczycy nie są durniami. Mają możliwości wywiadu elektronicznego, które się w głowie nie mieszczą. I pokazują z upodobaniem te swoje wyczyny, które może sprawdzić na przestrzeni ostatniego, chociażby półrocza, gdzie oni nie byli i co posłuchiwali, prawda? Włącznie z polskimi wicepremierami, ministrami, kurtyzanami, kochankami, ich tam konferencjenerami, wszystkimi z otoczenia. Tak? Skąd to się wzięło? No Nie wyrosło na kamieniu. Przez długie dekady nad tym pracowali. Mają takie możliwości. A jednak prymitywny Rosjanin ich trochę przestrasza chyba nie bez powodu. Nie wzywam coś, tu do... Nie wzywam, jest na rzeczy. Tu, prawda? nie wzywam tu do żadnego lęku. Nie jestem osobiście przestraszony przez Władymira, bo nie jest mi brata swat, Kładę na niego lachę. Będę bronił swojego. Relacjonuję tylko fakty, które się odbywają. No, co on myśli, co on robi. Staram się go zrozumieć nie jako przyjaciela, ale jako uczciwego wroga, tego zawodnika, który staje po drugiej stronie. No i powiem Ci, że ten obraz od wielu lat staje się coraz bardziej konsekwentny i kons taki niezaprzeczalny, że on po prostu działa w sposób racjonalny, przewidywalny. Ja go rozumiem. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich kroków, ale to co się wydarzy, mnie nie, skutki tego mnie nie zaskakują, nie robi żadnej rewolucji światowej. Powiem Ci, że w tym znaczeniu jako oponent jest coraz mi bliższy duchowo, bo po prostu wiem o co mu chodzi. W odróżnieniu od niektórych innych zawodników, znowu z ostrożności nie powiem Ci o, o kogo mi chodzi. Tak, a zmierzając już z mojej strony powolutku do końca, podkreślę, że ten dzisiejszy artykuł to było streszczenie wypowiedzi Beneta, które odbyło się w siedzibie Mossadu. I kończąc swoją wypowiedź, przypomniał, że proponował mediację, natomiast Putin oferty nie przyjął i to powołując się na niedzielną rozmowę właśnie. Także tutaj już widać, że jest zmiana kolorów. Podkreślił jeszcze, że zbliżamy się w, moment, do, w rozmowach w Iranie do momentu prawdy. Czyli to już niebawem okaże się, ponieważ nadszedł czas na pieniądze, czyli Pytanie dostanie Iran pieniądze i zwolnie z akcji, czy też z sankcji, czy też nie, ale oczywiście jak zwykle zakończone jest, czy umowa będzie, czy nie, nie jesteśmy zobowiązani w ogóle w tym zakresie. I proszę bardzo, artykuł również dzisiaj, już z godziny naszego czasu 17.30, kiedy nastąpił atak na wieżę telewizyjną w Kijowie. Mianowicie, zginęło pięć osób, ale pocisk uderzył także w główny pomnik Holokaustu w Kijowie. I tutaj czara się przelała. Wspomniany już bodajże dwa miesiące wcześniej przeze mnie Babi Yar, który nie wiem, dziwnym trafem jak ta szabla w pierwszym akcie sztuki wisząca nad kominkiem, jak ona tam wisi no to się przyda, czy jakaś strzelba. Także ten y, Babi Yar, y, i miejsce kaźni tysięcy y, y, Żydów podczas wojny pojawił się nie tak dawno w, w rozległym artykule. No i dzisiaj tak się akurat stało, że ten pocisk uderzył w główny pomnik tegoż Holokaustu w Kijowie który był postawiony na masowym grobie zawierającym zwłoki 34 tysięcy jak donosi tutaj Izraelski Times, którzy zostali zamordowani w 1941 roku przy likwidacji tego oso obozu. I tutaj się odezwał jednocześnie Żeleński, który jest oficjalnie już przyznającym się do pochodzenia żydowskiego, czy wprost, że jest Żydem z obywatelstwem. Także to już nie jest żadną tajemnicą, to jest oficjalna informacja. A zacytowane jest takie powiedzenie, że jeżeli świat milczy po 80 latach i to nadal się y, powtarza, no to y, tutaj Putin próbuje zniekształcić historię i manipulować Holokaustem, mówiąc o denazyfikacji. Także już tutaj widać, dryfujemy poza, y, poza linię neutralności. Mm. Poza linię neutralności i z podkreśleniem historia się powtarza, napisał w ukraiński prezydent i jeszcze należałoby Putina postawić przed Międzynarodowy Trybunał Karny w sprawie zbrodni wojennych. No to już jest grubo. Czyli że to mój tytuł, który mu nadałem z wyprzedzeniem, że to narracja jednoznacznie w tę stronę zmierza. Adolf Władimirowicz Putin. Właśnie została ukoronowana w, w stolicy judaizmu w Tel Awiwie. Już jest, czoł jest czołowym antysemitą w trakcie naszej rozmowy. Stało się to jasne. Dziękuję Ci za, to, za ten wniosek. Jeszcze do niego osobiście nie doszedłem, ale dzięki Twoim informacjom zostałem utwierdzony w tym przekonaniu, że to właśnie tak się rozegra. Stało się. Władimir Władimirowicz Adolf Putin jest, jak jego poprzednik, zagorzałym antysemitą i dlatego wszystkie narody rozwiniętego świata demokracji i wolności Muszą mu dać zdecydowany odpór. Niniejszym wzywam wszystkich obywateli wolnego świata, aby zablokować wszystkie konta Putina, jego słyszników, załóżników, kochanek, wszystkie tajne konta reżimu. Putinowskiego w Moskwie, który niszczy wolny świat, napad na obywatela Żeleńskiego, który ma kilka paszportów, między innymi Izraela, wszystkich obywateli wolnego świata w Unii Europejskiej i w ogóle obywateli całego świata. Dodania odporu temu bezprzykładnemu napadowi na no mu samistyjną Ukrainy. Pan Szarański, przewodniczący Centrum Pamięci... Aha. Już się włączyli, kurde. No, no, no, za dużo już melodii było. W e e e muszę powiedzieć, że Centrum Pamięci Holokaustu e w ten, że nieco wcześniej wydało taki komunikat, że mm, to symboliczne, że właśnie Putin stara się zniekształcić y, historię, manipulować holokaustem, aby usprawiedliwić nielegalną inwazję na suwerenne, demokratyczne państwo. To jest całkowicie odrażające i to symboliczne, że zaczyna atakować Kijów od bombardowania miejsca Babiego Jaru, największej nazistowskich masakr. To jest po prostu antysemita, no tak jak Adolf. Niewątpliwie. Niewątpliwie i się musi źle skończyć dla niego, bo nie ma innego. Także to, te słowa mnie utwierdziły. Ja to czytałem wprost zszokowany, bo przygotowując się do tej, do tej audycji byłem przyzwyczajony do właśnie tego między potępieniem, a pochwałą, przemilczeniem a ignorancją taką, no także teraz już nie ma ignorancji, nie ma, mo, nie ma takiej możliwości po prostu. Ta instytucja już tutaj wydała główny komunikat na ten, na ten temat, że wzywa do zbadania właśnie towarzysza Putlera, czy jak go tam nazywają, przez Międzynarodowy Trybunał Karny w sprawie zbrodni wojennych. Tak, Butlera trzeba ukarać, bo jest antysemitą. A tak między nami, to ci powiem, że ta rozgłośnia telewizyjna, którą on zbombardował, no to jest finansowana przez wywiad amerykański. To jest ośrodek, on się sam, zresztą w nazwie to sobie może znaleźć, to ośrodek e, przeciwdziałania dezinformacji oraz operacji psychologicznych czyli innymi słowy, to jest po prostu Tawistok, filia w Kijowie. Kto chce, ten rozumie. Tak. Myślę, że jak po tych linkach, które ci prześlę, własnym okiem na to zobaczysz, to pojawi Ci się już klarowny obraz dalszego scenariusza, który dla mnie dzisiaj był dosyć dużym szokiem, ponieważ przez dłuższy czas nie byłem pewien, kto jest z kim dogadany. A tu widać, że nie brakuje niespodzianek i praktycznie ten plan, który no, tak jak pisaliśmy w którymś ze wstępów, przedostatnim bodajże, który plan jest silniejszy i które interesy są bardziej dominujące, no widać, że obfituje w niespodzianki, ponieważ jak widać czasem komuś pęknie sprężyna i okazuje się, że ustawione role mogą wyglądać nieco inaczej. Czy to pod wpływem chwilowych emocji, czy dobrze ukartowanych interesów, które jak zwykle są pełne dezinformacji, wywiadowczych i kontrwywiadowczych akcji, które są podstawą prowadzenia wszelkich walk i przede wszystkim wojen, z którą tutaj przecież mamy niewątpliwie do czynienia. No i ja tylko mogę po, poprosić o wstrzemięźliwość no i nawiązanie do sprawdzonej tradycji. I Czyli tyle? Musimy no zakończać. No. <gry> Dzisiaj już powiedzieliśmy dosyć dużo. Ale parę razy nam sygnał zaczął chlipać, bulgotać i przygasać. Ja Ci Będziemy powiem. To... Ja powiem Ci prymitywnie. Nie jestem tego specjalnym admiratorem ani zwolennikiem. Ale jakbyś tak poszedł na pielgrzymkę, do częstochowy, to byś nie zrobił krzywdy. No i tym chyba optymistycznym akcentem skończymy. Na dzień dzisiejszy to wystarczy, bo trochę to było roboty, szczególnie w ostatnich dniach, kiedy wszystkie rozgłośnie medialne zasypywały nas mnóstwem informacji trudnych do przetworzenia, do przerobienia. Ja przy swoich źródłach zostałem i nie zawiodłem się, bo praktycznie z trzech analitycznych artykułów udało się wydestylować te informacje, które no, nie napawają optymizmem, aczkolwiek w związku z tym, że nie brakuje niespodzianek, może i coś miłego nas kiedyś czeka wreszcie. Może za jakiś dłuższy co prawda czas, ale jednak kiedyś. Tymczasem ja dziękuję bardzo za uwagę i zakończ to jakoś optymistycznie, bo ja bardziej już nie mogę optymistycznie. Ja Cię nie będę podnosił na duchu. Ja Ci powiem to, co wiem. Wygrzebiemy się z tego łajna i po prostu czołgając się pójdziemy do przodu. To jest takie nasze dziejowe przeznaczenie i to wykonamy. A w jakiej postawie to, to zrobisz, to jest twoje, os twój osobisty wybór. Ja proponuję postawę wyprostowaną, godną, ale możesz to zrobić na czworakach, jak tam potrafisz. Damy radę i będziemy... Będzie... Tyle wiem. Nie wiem jeszcze, w jakim stylu. Dobra. Bo już mi się oczywiście kilka dygresji przypomniało, ale już mieliśmy krótko gadać, a wyszło i tak z półtorej godziny, no więcej nawet. Chyba godzina 45. Także wy, wystarczy, bo treści są gorące i, i ciężko przejść wokół nich obojętnie. Muszą nas poruszać, no bo właśnie zmienia się porządek świata, i przez wiele dziesięciolecia utarte ścieżki polityczne nagle zamieniły się w bagno i powodują, że wszystko się zmienia. Jedni drugich topią, inni znowu ich ratują, także nie wiadomo, kto jest kim. Za jakiś czas się to wszystko okaże, na pewno. Tymczasem z mojej strony do usłyszenia. Pozdrawiam i radzę trzymaj pion. Do następnego razu. Mhm.